Jest sobota, drugi października 2021 roku. Słuchacie właśnie 362 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Cóż, yy, młoda, bydgoska, yy, czy też nakelska, hełmska bohema, Hubert Mandos Pandowski. Dzień dobry, witam, cześć. I stary pszczelarz Szymon szmasz Witam również, cześć. Cześć. Już ostatnio nagrywaliśmy na żywo, ale teraz podnieśliśmy poprzeczkę. Nie, nie jesteśmy razem pod prysznicem. Wczoraj miałem no, sobie pomyślałem, że możemy wejść do kabiny tam u nas i nagrać coś, żeby podnieść poprzeczkę. Nie, dzisiaj jesteśmy w moim podstawowym studio, czyli. W samochodzie. Nie wiem, jak to będzie brzmiało, bo mam wrażenie, że jest jakiś straszny pogłos, ale nagrywam tu większość podcastów i jest dobrze, więc tak stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy w nakle i nagrywamy w nakle, to możemy sobie nagrać w samochodzie. A co? Nie? No właśnie. No i Jak będzie inna jakość, to przynajmniej będzie pamiątka. To jest ważniejsze. A nagrywamy w sumie o... Znaczy z naszej perspektywy świeżynce, z waszej już niekoniecznie, chociaż to nadal o głośnej premierze z tego roku, czyli o Candymanie. Candyman 2021 roku. To jest film w reżyserii Nii nee DaCosty. DaCosta, cóż, stworzyła do tej pory, odpowiada za Little Woods, między innymi, czy Ghost Tape z ubiegłego roku, a niedługo da nam także film od Marvela, film w ramach MCU. Sequel Kapitan Marvel, czyli The Marvels. A za scenariusz odpowiadają właśnie Da Costa, Jordan Pile i Win Rosenfeld. Początkowo mówiono, że Pile ma napisać i wyreżyserować ten film. Ostatecznie ten reżyser reżyserię oddał właśnie Nii Da koście. No i w sumie nie wyszło źle, bo od strony reżyserskiej już możemy powiedzieć, że ten film jest całkiem niezły. Candyman bez cyferki. Zanim zaczniemy mówić coś więcej o fabule i potem już to wszystko omawiać, powiedz mi, jak ty w ogóle podchodzisz do tej franczyzy? Nie wiem, czy ona jest dla ciebie jakoś tam istotna? Nie wiem, oglądałeś ją za dzieciaka? Czy w ogóle znasz całą trylogię pierwotną, czy nie? Mm, jakoś wiesz, bardzo istotna nie jest, ale oglądałem i lubiłem. I oglądałem wszystkie trzy części i na pewno do niej wracałem kilka razy, ale wydaje mi się, że ostatnio to jakoś na studiach, dawno temu. E, czytałem też na pewno opowiadanie Clive'a Barkera, chciałem je sobie powtórzyć teraz przed tym filmem bo tak naprawdę nie wiedziałem czym ten film będzie czy to będzie reboot, remake nowa ekranizacja, sequel czy co, ale nie zdążyłem go powtórzyć, no w Polsce jeszcze musimy poczekać na to nowe wydanie od Maga, bo to jest w piątym tomie Księg, Ksiąg Krwi Księg, Ksiąg, księgi ksiąg. E, to jedna księga, to się tak chyba nazywa Księga Krwi, opowiadanie pod tytułem Zakazane, ale na pewno je czytałem, bo zacząłem je czytać przed kinem i, i sobie mi się wszystko przypomniało i w sumie całkiem nieźle pamiętam jedynkę tylko, dwójki i trójki nie pamiętam, ale widziałem, nie widziałem na pewno kilka razy i lubiłem. Ja ci powiem, że Candyman przez cały ten motyw, nie? Powtarzania imienia przed lustrem, jakoś tak mi zapadł w pamięć, ale głównie tą kwestią, nie? Że mhm. Pamiętam, jak tam byłem szczeniakiem. No ja i... też, bo to było chyba pierwsze takie u mnie. Ja tą legendę o krewawej Mary to dopiero gdzieś tam później popkultura mi ją sprzedała. A Candyman to było takie pierwsze, że wow, pójdziesz do lustra pięć razy i przyjedziecie zabijeni. Tak, i właśnie ta bliskość nie, tego zła, to potencjalnego. To nie jest tak, że musisz mieć dom na dawnym cmentarzu indiańskim, czy w którym tam ktoś właśnie został zamordowany, czy coś takiego. Czy ja miałem w kuchni te ślady zwłok niby nie? na podłodze. Do tej pory mam, jak się zagrywa podłogę. Ale jak gdyby Candyman mimo, że wiesz, zupełnie inne realia to Cabrini Green, w którym rozgrywa się pierwszy film, nie? To takie właśnie getto powiedzmy uh -huh. w tamtych wieżowcach, no to no ja nie mieszkałem w ogóle w takiej okolicy, która nawet wizualnie to przypominała bo jednak u nas a masz najbliżej z nas wszystkich Oj złodziej dokładnie, złodziej tak, ale właśnie nie chodziło o te realia, tylko głównie o samą tę legendę miejską i my o tym rozmawialiśmy po kinie tak? że w sumie Candymana jakoś ja ci powiem, że się przełamałem dość szybko ale jak potem miałem krwawą megę, to się trochę peniałem, ale ja to już nie byłem wiesz, szczeniakiem tam 10 lat czy 12 tylko już byłem nastolatkiem, a ja zanim pierwszy raz powiedziałem tam ileś raz, nawet nie wiem, czy tam czegoś jeszcze nie trzeba było zrobić, to no trochę czasu minęło. A akurat Candyman odświeżałem teraz, nie? No, bo mieliśmy nagrywać o całej trylogii, zresztą pewnie nagramy. A ja pewnie odświeżę. No właśnie. Więc mamy trochę dwa punkty inne punkty widzenia, nie? bo jestem na świeżo, a ty tak bardziej wracasz do serii po latach. No i ja trochę mnie to minęło ostatnio, bo okazuje się, że Candyman z 2021 roku jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego filmu z franczyzy i jednocześnie pomija fabułę z sequeli, czyli z Candymana 2 i Candymana 3. Ale pomija, ale, ale jest ona akceptowalna, nie zaprzecza. No ja to oglądałem, wiesz, dosłownie tam półtora, dwa tygodnie temu i wydaje mi się... Znaczy, nie nawiązuje do tego w żaden no, sposób. Ale, tak. Też tak, ale nie wydaje tam, no. mi się, żeby jakoś totalnie to negowało. Po prostu porzuca zupełnie wątki krwi, które były widoczne w drugiej, trzeciej części. Także tam mieliśmy potomków Candymana, do których właśnie on powracał i to przy ich pomocy chciało ćwierzyć legendę. Tutaj nie mamy potomka Candymana, mamy trochę inną fabułę, ale właśnie świetnie zakorzenioną w tym oryginalnym filmie. I to było dla mnie w sumie spore zaskoczenie. Dla mnie również. Ja lubię jak po latach wraca się do serii z dość ciekawie, z jakimś pomysłem i, i lubię, gdy to jest właśnie zarówno sequel, jak i trochę nowe podejście, bo, bo umówmy się, ten film można oglądać bez znajomości wcześniejszych, to będzie nowa historia, nowe otwarcie, no tu nie ma numerka, nie? Yy, rzeczy z pierwszej części zostaną nam streszczone i to dokładnie. Jak ktoś nie pamięta, to tutaj to dostanie podane właśnie w formie legendy. I może to tak potraktować, nie? Jako właśnie jakąś legendę, coś co wydarzyło się wcześniej i sobie układa jakieś tam fragmenty układanki. Tak mi się wydaje, że da się to bez tego, ale kurczę to, że to jest tak mocno związane z jedynką to się nie spodziewałem, ja się w sumie cieszyłem nawet w kinie, że ja tę jedynkę tak dobrze pamiętam nawet nie sądziłem, że ją aż tak dobrze pamiętam a w zasadzie pamiętam ją naprawdę bardzo dobrze, no i wszystko tu łapałem nie? wszystkie te nawiązania, które rzucano mi z ekranu, mówiono mi to w twarz nie? no ale powiedzmy tam w końcówce przy jednym zwrocie akcji gdybym tego nie pamiętał to mógłbym to w pierwszej chwili może bym się troszeczkę tak... Eee, może bym nie wiedział od razu, tak nie załapał, wszystkiego nie połączył. Mm -hmm. Także ja byłem zaskoczony, ale ostatecznie bardzo pozytywnie. Że to jest, kurczę, normalnie czwarta część. Albo druga, patrząc tak jak na przykład Halloween. Nie? Tak. Nowa wersja. Też jest bez numerka, jest drugą częścią po pierwszej. Czy tam trzecią po drugiej, już nie pamiętam. Nie, ona jest bezpośrednio po, pierwsze. po pierwszej. Tak. Eee, właśnie, więc to już było pierwsze zaskoczenie, ale... Eee... Tego nie wiemy od początku sensu, bo tak naprawdę ten film opowiada o Anthony McCoyu, o artyście czarnoskórym, który przeprowadził się do Cabrini Green, ale do Cabrini Green już zgentryfikowanego. Tak? Już... To jest w ogóle fajnie pokazane, bo mamy pierwszą scenę sprzed kilkudziesięciu lat i są to takie, jest to takie getto, takie slamsy i wtedy kamera się wywraca do góry nogami. Tu jest taka zabawa kamerą jest kilka razy. Na samym początku w ogóle loga wytwórni są odbiciem lustrzanym. Myśmy do końca nie wiedzieli, o co chodzi. Wiki nam powiedziała po się że to jest tak. <głos》> na najba, najprostsze możliwe rozwiązanie. Przecież mówisz do lustra, nie? Mhm. <głos》> I Candyman jest jakby w lustrze. Ale zmierzam do tego, że mamy te fajne slamsy i w tej kamera idzie w górę i widzimy tak dziwnie jakby odwrócone budynki które nikną w chmurach tak jakby no i gdy ona spada na dół do współczesności mamy niebo i potem wraca no, z tego nieba pokazuje świat, to już jest to zmienione, to już są takie nowoczesne takie dla bogaczy dla, dla ludzi sztuki i tak dalej lofty, penthouse'y i tak no. dalej no właśnie, no i Antony mieszka w tym nowym Cabrini Green, nowym ale jednak cały czas posiadającym swoje legendy, swoją historię a mianowicie krąży po okolicy legenda o pewnej właśnie pani naukowiec, o Helen, która, cóż, zginęła, zamordowała kilka osób w okolicy, a następnie zginęła w wielkim pożarze. No i to jest to właśnie mega mocne nawiązanie do pierwszego filmu. Mnie się w ogóle bardzo podoba ta retrospekcja, bo ona jest i wszystkie retrospekcje już później, jakie będą w filmie, wszystkie te miejskie legendy, które są e, opowiadane, e, po pierwsze są fajne, no bo, bo znamy to, i teraz widzimy jak to ewoluuje nie? I, i, i w pierwszej chwili to tak sobie pomyślałem kurczę, to bez sensu, nie? O, tak nagle o tym mówi, ale to jest fajnie zgrane jeden z bohaterów no, na imprezie jak No wiemy, i nagle tak. zaczyna opowiadać historię ale, ale, ale to jest fajnie zrobione, ale też fajnie wizualnie ja przed chwilą na IMDB sprawdzałem filmografię tej pani reżyser bo nie znam jej i tam jako osobna produkcja jest podany short z 2020 roku Candyman, właśnie prequel do filmu, ale po zdjęciach zobaczyłem że to jest to, bo, bo to jest pokazywane jako teatr cieni. Film zaczyna się od tego, że ten główny, bo... nie główny bohater, dzieciak, który mieszka w tych slumsach bawi się cieniami i właśnie potem wszystkie retrospekcje są pokazywane jako teatr cieni i to wypada fajnie. Bardzo dobrze. Mhm. I, ale to też taki teatr cieni trochę mroczny, nie? że rzeczywiście mhm. pasuje do tego klimatu e, opowieści właśnie grozy, e, miejskiej legendy, ale jednak właśnie takiej mocno horrorowy. No i właśnie, Anthony dowiaduje się, Anthony ma w ogóle kryzys twórczy. Jego żona jest kustoszką w lokalnej galerii. To jest właśnie w tej roli, właśnie zresztą jako Anthony, Yahya Abdul, i teraz mi jego nazwisko uciekło, Matin, II. Jeżeli nie kojarzycie nazwiska, to i tak możecie kojarzyć aktora, bo on grał mantę w akwamenie chociażby jeżeli chodzi o takie wielkie produkcje e, blockbustery. E, no i, i Yahya wciela się właśnie w Antoniego, a jego żoną jest Brianna w tej roli Tejona Paris. I Bianna chce wystawić jakieś jego kolejne dzieło w galerii, ale Anthony ma kryzys. I właściciel galerii też no, krytykuje jego najnowszą twórczość, mówi, że to jest przestarzałe i tak dalej, że musi znaleźć nową inspirację. No i Anthony po usłyszeniu Legendo Kendi, a nie o Candymanie, a o Helen e, zaczyna to O, o temat. tych slumsach, bo to jest też dość istotne. Nie? O tym, jak czarnoskórzy byli e, wrzucani w te, w te takie dziury i jak to ewoluowało, jak to się zmieniło. Tak, nie? jak potem ich po prostu przeniesiono, zburzono całą okolicę i deweloperzy postawili fancy budyneczki. E, no i na, e, w ramach tego swojego śledztwa natrafia na e, dawnego mieszkańca e, tych właśnie slumsów czyli Cabrini Green sprzed całej tej rozbiórki i postawienia na nowo. No i ten facet opowiada mu o swoim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie spotkał właśnie faceta uważanego za Candymana, czarnoskórego, który chodził w płaszczu i rozdawał dzieciom cukierki. No i jako, że poszła fama, że są to cukierki z żyletkami, no to policja zrobiła obławę, gdy go dopadli, no to po prostu położyli faceta na miejscu, tak? Mm. Sprzątnęli go. No i okazało się oczywiście, że facet był niewinny. A no tak narodziła się legenda o Candymanie. Jedna z wielu. Bo to, co jest ciekawe, to to, że ten film... No właśnie, ja do końca nie wiem, czy on był niewinny, bo tu chodziło o to, że morderstwa nie ustały. I mm -hmm. wtedy powiedzieli, on był niewinny. Ale one nie ustały, dlatego, że no, on jako w nowej formie nadal to robił, nie? No ale właśnie, czy to on robił, czy nie? No to tak jest nie do końca. Ja właśnie na tym etapie w ogóle miałem, na tym etapie miałem trochę problem ze sklejeniem tego. Bo z jednej strony mamy Kendemana, którego znamy z jedynki i wiemy jaka jest jego geneza. Z drugiej strony mamy jakiegoś faceta, który nim nie jest, nie? I, i trochę czasowo nie wiedziałem jak to dokoleić, bo nie, ja w ogóle nie pamiętałem, kiedy ta pierwsza scena dokładnie się rozgrywa. Nie, nie, nie zarejestrowałem tej daty. Mhm. Ym, ale to wszystko tutaj później jest wyjaśnione, nie? Że... że wszystko się spaja, że no. po prostu jest y, więcej osób, które gdzieś. Y w nieprzyjemnych okolicznościach straciły życie, padły ofiarom jakiegoś linczu, etc. I że każda z nich jest niejako takim Candymanem, nie? czyli człowiekiem, który umarł w tym gniewie, etc. i żyje jako pewnego rodzaju legenda. Także się ich wspomina, można nimi straszyć dzieci, czy może właśnie no, dawać im odwagi, że ktoś tam nad nimi czuwa. Ale w sensie, że tak rodzą się te legendy, nie? od takich no to strasznych gdyby, gdyby to wpisać w ten schemat, to ten facet musiałby być niewinny. Tylko, że kurczę, on jeśli jest niewinny, to wygląda przerażająco strasznie. Przecież ta scena początkowo w pralni dziękuję za, to, za spotkanie takiego niewinnego człowieka. Wiem, że no, no może, może źle oceniam po wyglądzie. Ale też po stylu, nie? No, bo jakbyś teraz tak no. zobaczył gościa w takim płaszczu, no, czy w takim płaszczu, jak... Znaczy, no to po odcinku. prostu dziwak, nie? Dziwak no. taki z braku lepszego określenia, nie? Ale może wcale nie groźny dziwak, nie? Mm -hmm. dokładnie tak w każdym razie y, film nie klei tego wszystkiego na siłę, tylko rzeczywiście tutaj był y, jakiś pomysł y, żeby wykorzystać, le znaczy legendę, historię Helen, wykorzystać jej badania nad Candymanem y, z pierwszego filmu oryginalnego y, i by teraz wprowadzić to wszystko Antoniego, który jak się okazuje no, też nie jest postacią przypadkową, tylko ma jakiś związek y, z całą tą franczyzą no i powoli poznajemy no kolejne tajemnice, kolejne sekrety robi się coraz brutalniej, coraz brutalniej aż w końcu pod koniec wszystko się spaja całkowicie no i okazuje się, że ten film może być początkiem właśnie nowej franczyzy tak nowej serii filmów o Candymanie no i nie wiem Mando może groza na ile ten film jest straszny w ogóle w ogóle uważam, że ten film jest super, ale jakby podzielić na elementy od strony horroru jest bardzo dobry. I to zarówno cielesnego horroru, bo mamy kilka scen takich, które po prostu wykręcają. Myśmy to oglądali razem w kinie. Chyba pierwszy w ogóle horror, jaki oglądamy wspólnie. Jazem, tak, nie no. pamiętam. Ja byłem uprzedzony, że Szymas podskakuje. Szymas zna moje fobie i niestety ten film znów dostarcza nam scenę z paznokciami. Tak Jak jako... ja skakałem, a mam palce, palce Dwaj <laughs> Dwa i dwa fani horroru po prostu. <laughs> Scenę z bo, na, bo na szczęście jest zasygnalizowana ona nie jest nagle, także wiemy, że to się wydarzy więc ja przez palce oglądałem ale też te inne sceny no tutaj e, to co się dzieje z ciałem e, jest e, pokazane makabrycznie i wykręca i gdy mamy scenę jedną z ciałem a Viki, e, dziewczyna Szymasa w pewnym momencie spyta w, w, dokładnie w tej scenie spytała mnie, czy chcę bułeczkę e, byłem przekonany, że to jest żart nie? I, i się śmiałem a ona naprawdę mi bułeczkę proponowała a no z drugiej strony ja odbiłem piłeczkę, bo dzisiaj zrobiłem, znaczy żona zrobiła pieczonego kurczaka, co też dość mocno kojarzy się z. Amando, no to tak wyglądała mniej więcej część ciała jednego bohatera. Żona, czy chcecie Sasika? Mówię, no to tak właśnie, jak to wyciekało mu z ręki. Hmm. Także sobie tak żartujemy od tamtego czasu, ale nie, jest, jest pod tym kątem jest mocny. To są naprawdę mocne sceny, ale też są pomysłowe zagrania. Z Candymanem, z lustrem, z zabawy z tym. One są ciekawie nagrane i, i fajnie Pomysłowo, no nie mam innego słowa, zrobione. Są takie rzeczy, które wydaje mi się, że niektórych nie widziałem nigdzie. Um, a jeśli widziałem, to nie w takiej formie. I, i gdy widzimy tego Kendymena, który się najczęściej pojawia, bo najczęściej on się pojawia w tej formie właśnie z pierwszej sceny tego faceta, który by rozdawał cukierki dzieciom, um, trochę się bałem, czy to nie będzie tak, że jednak no, mamy w głowie tego Tonego Toda i on będzie nam siedział i, i ten nie będzie pasował, to ani przez sekundę w filmie nie miałem takiego mm, odczucia, on jest zrobiony doskonale, wielokrotnie do tego go nie widać, jest w, ciągu, w a jeśli ją widać, ona jest tutaj karykaturalna. jest mocno taka przegięta czasami, z dwa ujęcia są takie, że ze dwa, trzy, że widzimy dokładnie twarz taką poraną, poranioną, ale to i tak jest fajne, jest dobrze, w dobrych momentach e, wpasowane. Mm -hmm. y I tak jak y w sumie te sequele wcześniejsze na przykład bardzo się opierały na tym, że Candyman po prostu zabija kilka osób i docelowo chce coś osiągnąć. Chce kogoś tam jak gdyby wciągnąć swoją legendę. Tak tutaj mamy odrodzenie Candymana. Takie dosłownie z przemianą, et I no właśnie od strony formalnej to wygląda super. I też Candyman tutaj działa trochę jak filmowe Wampiry, czyli widać go tylko, w sumie na odwrót, jak wampiry, widać Aha. go tylko w lustrze, a nie widać go na żywo. O. W lustrze, w jakichś odbiciach, no, cienie, albo coś takiego. A tak to go nie widać. No mhm. i to też jest fajnie ograne. Były momenty, że myślałem, że będzie tandetnie. Gdy jest to pierwsze morderstwo, ono jest brutalne, krwawe. I tak sobie pomyślałem, że to może, może nie wyjść wtedy. Ale na przykład... Jest taka scena, którą widzimy z kamery oddalającej się od budynku mm -hmm. i widzimy, co się dzieje w mieszkaniu. No kurczę, ona super jest, a ale a, a jest taka nagła nie? Mhm. się nawet nie spodziewasz, że coś takiego będzie e, i takie ciekawe podejście do tego, także mi się to bardzo podobało jak tutaj Candyman jest ukazany tak i te zabawy z lustrem też działają bo e, po pierwsze patrzysz się w każde lustro jak szalony a? a gdy nawet masz taką konfrontację z Candymanem, który jest dosłownie w tym odbiciu, e, ona jest spokojna, ale właśnie tak bardziej gra klimatem, a niekoniecznie jumpscare'em jest kilka jumpscare'ów, też całkiem niezłych ale po prostu czuć tutaj ten klimat zagrożenia, i mimo, że to jest pewien schemat, nadal, tak? Że po prostu no, większość postaci ginie, jakby nie patrzeć mhm. z otoczenia tutaj naszych głównych bohaterów, tak nie czuć znużenia, nie? Bo ja też się bałem bardziej tego, że po trzech filmach odświeżonych niedawno, jeszcze po oglądaniu klątw w tym tygodniu, to że w ogóle to będzie kolejny raz to samo, ale nie. Było trochę świeżości. Mógłbym się doczepić do logiki czasami tych śmierci, bo ja uważam, że to jest dyskusyjne w niektórych momentach, szczególnie w finale. Um, ale to... Ja to i tak kupuję jakoś. To mi nie wpływa... Mógłbym się po prostu doczepić. Mógłbym o tym podyskutować z kimś, nie? Tak, zacząć analizować, czy, mm -hmm. to, czy to tak działa, ale z drugiej strony to też myślisz o tym, yy, mając w te poprzednie filmy, nie? a niekoniecznie... Chociaż wiesz co, ja, ja, ja wiem, że tak gadam bezpośrednio, więc trochę głupio, ale ja myślę, że to da się obronić. Nie? To jest trochę taka adwokatura dla diabła, ale jednak... Ym że znaczy, to nie jest jakiś dramat nie? bo, bo to, to, to jest i tak wszystko dobrze w miarę napisane a audiowizualnie ten, ten film tak fajnie gra, że, że nawet tak, nawet jakbym tam gdzieś se pomyślał, ale w sumie dlaczego to się w tym momencie wydarzyło, a, a mówię, a to nie jest nagminnie nie? to tam z raz może czy dwa razy mógłbym mm -hmm. takie pytanko zadać to jest to tak ładnie pokazane, że, że i tak to się kupuje fajnie mm -hmm. a finał ogólnie cię usatysfakcjonował? podprowadzenie do finału niekoniecznie, bo tam um, dochodzi do jeszcze kolejnego twistu, który ja go trochę nie rozumiem jest, był dla mnie trochę głupi um, ale cały finał jak najbardziej jest, podobał mi się, podobał, jest fajnie zrobiony. I, I. No widzisz, no jak tutaj rozmawiać bez spoilerów? No to zaraz zrobimy szybko. No dobra, to nie będę się tak jakoś wgłębiał. Dobra, ale to nie wiem, chciałbyś kolejne filmy? Myślicie? Tak, o, tak. Potencjał? Tak, ja wyszedłem naprawdę z Kina bardzo zadowolony. E Zarówno pod tym, jak wyglądał ten film, jak on został nagrany, wydaje mi się, że chyba nie wali tak opatologicznie. Bo ja się tego też trochę bałem, że jak wiesz pile macza w tym palce, to wiemy yy, w jakim kierunku to będzie szło. Ale chyba nie jest tak opatologicznie, wiesz. Yy, yy, yy. Słowo straciłem. Że jakiś moralizatorski? Coś o to ci W sensie chodzi? o czarnoskórą społeczność, nie? No, on, mm -hmm. Jednak każdy horror to jest u niego e, walka o e, niedyskryminowanie czarnych i, o, i, i tak dalej, i tak dalej. To bardzo często u niego wręcz łopatą do głowy trafia. Jeden wrzucane. film jego widziałeś chyba tylko. E, m, ale widziałem fragmentarycznie chyba też. No i ono widziałem no, no to w całości to <śmiech> chyba jeden. <śmiech> każdy ale, jego film. Ale, ale wiesz, widziałem no z nim wie, wywiady, wie. widziałem z nim mistrzów horroru, gdzie mhm. się wypowiadał i nieważne na jaki temat mówił, to zawsze mówił tylko o tym, nie? Mhm. Dlatego po prostu mam już takie wyobrażenie, że ten człowiek jak się za coś bierze, to to musi być e, walka, nie? I no właśnie. Tutaj... Wydaje mi się, że policjanci, że to trochę jest, łopatologicznie, że mamy tą pierwszą scenę... E... Mamy dwie sceny po prostu z policją i w obu nadużywa siły. Znaczy, a też mamy scenę wiesz, na samym początku, jak chłopaczek robi sobie ten teatrzyk i mhm. też jest, że policjant Goni chłopaczka czarnego, nie? Potem nadużywa siły, chociaż tam, akurat, wiesz, no, morderce niby dopadła, chociaż jak się okazało, nie, nie, nie, niekoniecznie. No, ale nadal, no, to, to no dobrze, odwalili no stary. No dobra, no, ale morderce dzieci, nie. No, ale dobra. No, a, w a w końcówce to już tak w twarz tam się rzuca, że to jest, wiesz, ty, ty jesteś zwykły tam tutaj, czarnych i sieci że w tamtej i, i, okolicy. I mów to, to... I mów to, co ja ci powiem, a jak nie powiesz, to, to, to skończysz jeszcze gorzej. Nie? Tak, ale właśnie, mimo wszystko, ten film nie jest. Nie jest jednoznaczny nie w tej materii, bo w ogóle to też jest pierwszy Candyman, gdzie głównym bohaterem jest Czarnoskóry. Tak? To nie jest znowu o. biała osoba, która poznaje tę legendę, tylko Czarnoskóry. I do tego mamy tę policję rzeczywiście tak przedstawioną w nie najlepszym świetle. Z drugiej strony, co się dziwić po tym, co się ostatnio dzieje w Stanach i na świecie, ale y, mamy też wątki, no właśnie takie bardzo negatywne, nie z punktu widzenia społeczności czarnoskórej. Postacie, które no, nie kibicujesz jednak. I które, i do tego też wyśmianie, na przykład głównego bohatera, nie? Sorry, sorry, sorry. Wietrze w samochodzie, przepraszam, słuchaczy. Bo cały ten wątek gentryfikacji, nie? No, to z jednej strony wiemy, że po prostu przepędzono. Zresztą w Łodzi mamy to samo, w kilku miejscach na przykład, że mamy domki pofabrykanckie robotnicze, takie stare i ktoś stwierdził, bo tam naprzeciwko wyremontowano fabrykę, przerobiono na lofty, no to stwierdzono, że z tych domków trzeba wykurzyć mieszkańców. I to wiesz, no to nie jest getto czy coś takiego, ale po prostu też, no. Yy, jakaś tam klasa niższa i klasa średnia, powiedzmy. No i chcą wykurzyć wszystkich, żeby tam zrobić taką, wiesz, ekskluzywną dzielnicę dla artystów. Yy. To też tak średnio wypaliło. Niestety, yy, niestety te domki tam remontują, tam część osób się wyprowadziła, część została. Bo to też jest śliska sprawa zawsze, nie? No bo też no nie żeby tych ludzi mhm. przesiedlić, to musisz im dać lokale, oni się muszą jakoś zgodzić, wiadomo, że tam można pewne mechanizmy przymusu stosować, no ale to właśnie nie jest takie proste. I tutaj też widzimy, e, na przykład mamy taką rozmowę, z której wynika, że e, no, artysta chce opowiadać o tym właśnie, jak e, przepędzono gdzieś tam e, tych ubogich i tak dalej, ale jednocześnie sam się tam wprowadził, nie jako no. ten nowobogacki, jako ta bohema i tak dalej, więc ten film nie jest mocno dydaktyczny, ma trochę tych wątków, można o tym podyskutować potem gdzieś przy kawie czy przy piwku, po seansie, ale też właśnie nie jest taki czarno-biały, nie, Nomenomen. Mhm. I pod tym kątem mi się podobał, bo troszkę się bałem, że no, że to moralizatorstwo, czy tam poruszanie problemu, że będzie takie albo powierzchowne, albo takie właśnie bardzo łopatologiczne, A tutaj mamy pewne uproszczenia, ale to nie kuje w oczy raczej, nie? No, chyba, że ktoś jest z drugą stroną uprzedzony, tak, że o Boże, film oczarną skórę, to no, już no, nie obejrzy. No, to, no. no ale to takich. No. <laughs> Dobra, skończmy ten temat. <laughs> Dobra, no to podsumowując, chcemy sequel, ja, ja też bym chciał, tak, żeby nie wiem, za rok, dwa powstała druga część, bo to też jest taka rozbiegówka, nie? to jest ten powrót po latach i tak naprawdę w drugiej części twórcy dopiero mogą tak naprawdę rozwinąć skrzydła, a że od strony technicznej jest naprawdę też wszystko fajnie zrobione i absolutnie nie jest wtórne względem tych poprzednich filmów, tylko wyciąga to, co najlepsze jak gdyby z trylogii ta produkcja, a to, co gdzieś tam było gorsze pomija, no to widzę w tym potencjał na no, w sumie fajną serię, nie tak samo jak to mm -hmm. nowe Halloween. Ale ja też ja tutaj identyczne zdanie mam. Sam film jest świetny, ale daje potencjał na, na więcej. I napisy końcowe to są znów animacja, to jest znów Teatr Cieni i. I, no i to tam no, pokazuje nam, że pewne no, w tym, to, to, to można ciągnąć fajnie dalej. No wiesz, tragedia się nie stanie, jak nie powstanie dwójka, nie? Mhm. Bo, bo dostaliśmy bardzo dobry film, jeden. E, ale jak najbardziej jest potencjał, nie? Jest nad czym pracować, a podejrzewam, że to pewnie zarobi swoje, bo teraz chyba filmy zarabiają. Mhm. Dobra. A to ma dość dobre opinie też chyba z tego, co widziałem. Recenzje chyba są niezłe. Tego znaczy ja widziałem takie mieszane, ale to też część krytyki była taka naprawdę beznadziejna. Nie, nie przygotowywałyśmy się jakoś super do tego nagrania, bo nagrywamy naprawdę na świeżo, więc przykro nam, że nie rzucamy jakoś ciekawostkami i się nie odwołujemy do 15 portali, ale... Jerry nam właśnie napisał, że w czwartek idzie na Kendymena. No przepraszam cię, Jerry. Dobra wstawkę. Dobra, no to dziękujemy wszystkim, którzy filmu nie widzieli, a resztę zapraszamy na strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! E, strefa spoilerowa. To ja ją wymusiłem, tak? Trochę tak. No to dobra, mamy postać pralniarza tak go sobie roboczo nazwijmy, czyli Williama Berka w tej roli Colman Domingo, aktor znany z serialu Fear the Walking Dead, czyli tutaj już nie blockbustery, a raczej niższa półka, także w pierwszej chwili jak go zobaczyłem to... Ach, mówię w kinie, ale dobra, sprawdził się ok. No on ma taki bardzo mocny zwrot akcji, który w pierwszej chwili mi nie pasował. No bo, to jest strefa spoilerowa, możesz no, powiedzieć. No bo on, szyje, on nam zszywa te dwa wątki, czyli, znaczy on jest tą osobą, która wprowadza głównego bohatera, opowiada jej o wszystkim i tak naprawdę początkuje to, że on zaczyna tą swoją przemianę. Mm. On wie, tak? Znaczy on się domyśla, że... bo w ogóle Jeżeli ktoś nie oglądał, a jednak nas słucha, to okazuje się, że Anthony jest tym dzieckiem, które Candyman porwał w pierwszym filmie, by szantażować Helen i które Helen w ostatniej chwili uratowała z tego wielkiego ogniska, z tego palenia, nie wiem, śmieci czy coś na mm. osiedlu w Cabrini Green i to jest to właśnie czarnoskóre dziecko z pierwszego filmu, teraz jako dorosły mężczyzna, który nie wie o tej przeszłości, bo matka, no z wiadomych przyczyn mu to, no, zataiła to przed nim, przemilczała, no bo nie powiedziała mu, a wiesz co, był to taki demon jakaś babka i tyle ledwo przeżyłeś, no, nikt mhm. tego by nie opowiadał, raczej dzieciom. No i, i ten nasz pralniarz, czyli William, on wie, że on, on, on wie, że ta legenda się odradza, że było kilku Kendymenów. I, i w pewnym momencie po prostu okazuje się, że on chce doprowadzić do ponownej że to on jest tym zapalnikiem tak, że on jak gdyby on sta... chce odtworzyć tak jakby scenę od, jest, mamy scenę, gdy on obcina rękę y, temu głównemu bohaterowi wbija mu hak, odtwarza oh. całą scenę <laughs> wzywa policję bo chce właśnie odtworzyć całą scenę, gdzie on jako morderca zostanie zabity przez policję i tak dalej, i tak dalej my dostajemy w chwilę wcześniej retrospekcję z podbudową, gdy dowiadujemy się jeszcze co się wydarzyło w przeszłości tego prawniarza, że jego siostra zginęła i, i zabił ją właśnie wtedy nowy Candyman. Ale mi to wszystko nie, nie, nie uzasadnia. Ja tego aż tak do końca nie widzę. Dlaczego on e, chciał coś takiego zrobić? To był taki twist, który, którego ja w sumie do teraz znaczy, tak, nie Znaczy no, no, nie, bo on właśnie w ramach tej walki, dlatego wiem, że mamy takie niejednoznaczne ukazanie, niejednoznaczne ukazanie społeczności czarnoskórych, bo on jak gdyby chce żeby ten e, wojownik, tak, który zabijał do tej pory raczej białych głównie, nie? Mhm. E, żeby on powrócił tak, i żeby legenda znowu była mocna i wtedy Candyman będzie działał. Bo, gdy, bo Candyman działa trochę jak amerykańscy bogowie u Guymana, tak. Czyli dopóki ktoś w nich wierzy, e, no to wtedy mają moc, a gdy ktoś przestaje w nich wierzyć, no to słabną i zanikają. To jak tak? jak święty Mikołaj i magia świąteczna. No, no. no dobra, okej, okay, ale to było takie dla mnie już trochę mi się wydawało za dużo w tym filmie. Szczególnie, że też mamy rzucone, że żona czy dziewczyna, nie wiem, głównego bohatera, jej ojciec też był kimś, ale nie wiemy kim, bo on popełnił samobójstwo na jej oczach ale wiemy, że zwariował i że miał obrazy. Widać było obrazy w tej scenie samobójstwa, twarzy yy, takie same jak maluje teraz jej, jej chłopak, jej mąż, czy mm -hmm. jej partner. Nie? Więc to, to też jest takie... No, du, duże, to taki... jest zupełnie na marginesie. Po prostu wiemy, mm -hmm. że dziewczyna jest trochę z Nic nie wiemy o tym. Czy to będzie w ogóle potem jakoś jeszcze rozwijane, czy nie? Czy to było tylko, tylko żeby, yy, żeby właśnie jej traumę pokazać? No ogólnie no w tym momencie, gdy, gdy mamy tę retrospekcję z, z dzieciństwa pralniarza kolejną, to ja miałem takie krótkie, takie okurcze, nie? Ale, tak, tak, Ale jego tak... siostra nie, bo ja tego w ogóle nie kojarzę. No w, w łazience. On, on mówi, że chce się bawić, a ona mówi, że nie, że to jest zabawa dla dorosłych. A a nie dla dzieci I on mówi, że, że już ja jest koledzy po prostu bo to było chwilę po tym jego porwaniu, po tym yy, gdy on był w pralni. Tak, ale to był po prostu moment, który mu pokazał, że Candyman istnieje bo on myślał, no. że Candymana zabili no ale to nam pokazali wiec. dopiero bo tutaj ten film jest tak robiony, że niektóre retrospekcje są w danym momencie mhm. żeby nam coś uzasadnić nie? albo nie wiem, coś podbudować nie? retrospekcja z samobójstwem ojca e, tej bohaterki jest też w momencie, gdy ona znajduje ciała tak, e, pierwsze, także tak tak dwutorowo jakby idzie akcja, że my widzimy, jak szła mała dziewczynka do ojca, który ma się zawić i widzimy, jak idzie już dorosła kobieta po śladach krwi, nie? I tak samo ta druga mhm. retrospekcja z dzieciństwa pralniarza jest pokazana w konkretnym tak, momencie. ale no właśnie, no bo on spotkał kogoś, kogo uważano za Candymana mhm. i komu on potem też próbował dorobić tę historię trochę, mhm. ale się okazało, że to był prawdopodobnie winny facet. Tak? Który i tak potem zaczął działać już jako Znaczy My nie coś, wiemy, no, czy to on zaczął no, działać, no nie czy on, ten. to nie, tylko ale legenda. Po... Legenda ożyła. Po tak, jego żyło. śmierci legenda ożyła. No bo i ma to, on ma twarz już potem do końca tej osoby, nie? do dzisiaj. Nawet jak główny bohater, ciągle mówił Antony, go widzi w lustrze, to to jest cały czas twarz tego... Który? znaczy wiesz ta twarz jest tak pokazywana że ja się nie będę A, opierał, jest, może tak, na, może nie ma to, to cięcie na twarzy on też to widzi w lustrze i on robi mu cii, jak się wycofuje wtedy mm. po zabiciu siostry e, ale dobra, nie? to jest wszystko do obradania do sklejenia i teraz właśnie po prostu skoro wie, że Candyman działa i tak dalej no to no facet też zwariował nie? po tym wszystkich doświadczeniach swoich dotychczasowych i jest mocno związany z tą okolicą i chce po prostu odtworzyć tę legendę, ale już tak na maksa, nie? No, ale z drugiej strony ja nie wiem, jak on działa, bo u niego już dwa razy wcześniej pojawił się Antony i on go tylko naprowadzał, a to, że pojawiła się dziewczyna, czyli Briana, to to był w zasadzie przypadek, no, ona tam poszła bo, przypadkowo. No, ale wiesz, on widzi, tak, że on początkowo nic nie wie, no co, podchodzić do faceta, wiesz co, bo ty chyba jesteś <laughs> dzieckiem tutaj. No, tak wiem, dalej. no, wiem. No, on ty, musiał. On działa z sensem. No, wiem, to ta legenda już musiała się zacząć też trochę budować, bo musiało dojść do morderstw. No właśnie e, musiało, tam doszło do tego fizycznego skażenia, które jest tak nie do końca też zrozumiałe przeze mnie, ale spoko. E, jakiś tam rodzaj opętania tego chłopaczka, tego głównego bohatera Antonego. Musiało dojść do morderstw, żeby policja zabiła domniemanego mordercę, nie? Więc to, ta, to, to było wszystko pod tę końcówkę prowadzone i pisane. Aha. No ale okej, okay, dobra. E, sam finał, czyli to wypowiedzenie Candyman przez e, Brianę, która mówi to cztery razy, a piąty raz mówi to policjant. To jest to, ten właśnie moment, który mówiłem, że dyskusyjny, że mógłbym się kłócić. Tak, bo on przywołuje rzeczywiście Candyman, ale zarazem tak przywołuje. Ale on i przywołuje, ty to bo się bo Candyman nie liczy, jest bo, po prostu. Bo to równie dobrze, co piąta osoba mówiąca raz Candyman do lustra mogłaby być tak, zaliczona. Ale z drugiej jaką... strony Candyman po prostu tam jest obok, nie? w sensie. No, ale... to, jest ta jego to, to, no, to jest to jego narodzina, Ale on się rodzi i zabija ludzi kompletnie niezwiązanych z tymi, którzy mówią Candyman, nie? zabija wszystkich innych policjantów w koło, którzy są. którzy e... do niego strzelali przed chwilą. No więc. dobra, no, ale tak nie działa Candyman. Nie? Candyman praktycznie zabija tego osła, który powie pięć nie, razy Candyman. Nie, W poprzednich filmach też. I to nie wiem, czy to nie było w jedynce z Helen. Jeszcze, gdy na przykład była sekta Candymana. I tam była grupa takich, wiesz, trochę gotów, trochę metali. I tam jeden, jak gdyby, chociaż nie wiem, może nie pamiętam, ile osób mówiło słowa, ale wiem, że wszystkich wygrznął po prostu, tak? A nie wiem, czy wszyscy na przykład powiedzieli pięć razy. tam mhm. Po prostu oczyścił całkowicie. Zostawił tylko Helen, która mu była potrzebna. Mm -hmm. no dobra, no ale powiem wam jeszcze, że to, to też jest spoiler, że przez cały film zastanawiałem się, czy pojawi się Kameo Tonego Toda, bo nie wiedziałem o tym mm -hmm. i powiem ci, że tak, tak jak na początku sobie myślałem, fajnie by było tak od pewnego momentu sobie pomyślałem, że nie byłoby fajnie <śmiech> bo ten film miał taki klimat i, i takie napięcie i, i, i wiesz wytworzył, tak, tak działał na mnie, że sobie pomyślałem, że jak w tym momencie wyjdzie mi Tony Todd, którego wiesz, od czasu Kendymena on robił to właśnie za takie cameo w filmach różnych, mm -hmm. tu się pojawił w szukać Przeznaczenie, tutaj gdzie, gdzieś tam się jeszcze pojawił właśnie taki wiesz wielki, wielki koleś, nie? To mówię, to rozbije całkowicie. I byłem na nie. Niech on się jednak nie pojawia. Niech ten film yy, gra swoją rolę, na, stoi na swoich nogach. E, ale on się pojawia na końcu. W ostatniej zupełnie scenie e, twarz e, nowego Kendymena zamienia się na chwilę w jego, bo przed wprowadzeniem do finału mamy historię też tego bohatera. E, czyli tego zupełnie pierwszego, oryginalnego Kendymena, Daniela. E, Daniela. I właśnie tak jak, tak jak ten nowy Candyman Anthony powstaje, on ma twarz zakrytą osami. Pszczołami, przepraszam. Mm -hmm cały rój pszczół lata i on się unosi jakby w powietrzu, nie widzimy twarzy, jest czarna i ona na sam koniec, na chwilę się odsłania w Tonego toda i powiem Ci, że w ogóle to nie rozbiło. Fakt, że nie wiem, czy on był trochę odmłodzony, to też nie był całkowicie tony Tod. on nie miał tam do pogadania sobie, tylko, tylko pojawił się dosłownie na, na, na jedną scenę i powiedział jedno zdanie, ale bardzo mi się to podobało, fajnie. No i właśnie wtedy na napisach też widzimy te cienie, te kukiełki oryginalnego kendymana i tych wszystkich Kendymenów kendymenów, którzy są z tej e, przetworzonej, e, cały czas żywej legendy. To, kurczę, fa naprawdę fajnie ten film odtwarza motyw I to daje potencjał, potencjał legendy, właśnie nie? bardzo duży nie? na y, po prostu na kreatywne sequele, y, ale też na poszerzenie tych wątków społecznych, nie? żeby Aha. jakoś pokazać y, no bo ta historia z tym kochankiem sprzed iluś tam lat, no to ona w dzisiejszych czasach no nie jest aktualna, umówmy się, tak? I raczej no, no. takich rzeczy też się mimo wszystko nie robi, jak wtedy, a jest masa innych motywów, które można pod to podpiąć jakoś. I ta mhm. aktualizacja właśnie, sprawienie, żeby to był Candyman dla i młodych, i starych, ale z 2021 roku, to się powiodło. I jeszcze jak teraz o tym mówimy, to ta przemiana ciała zaczyna się od ugryzienia, ukąszenia gdzieś tam w rękę e, i ta ręka zaczyna gnić i, tam, e, i tak dalej i potem całe ciało zamienia się, znaczy połowa ciała w sumie, mhm. ale zamienia się e, w... Nie w nie. to wygląda jak ul, nie? Jak, ukąszenia... to, jak takie plastry miodu, miodu. No, tylko na skórze. skóra skóra tak, no, i no. właśnie przecież w oryginalnych Candymanach to było kiczowate i tak jak w pierwszym jeszcze to wyglądało jako tako, tak nie pamiętam czy to w dwójce czy w trójce, ale w którejś to wygląda masakrycznie źle. To zniszczone ciało, jeszcze one jest otwarte że tam chyba no. widać w ogóle wiesz jakieś kości, no, no, organy. No, no tutaj na, na tym teatrzyku cienia też jest właśnie ten oryginalny kendymen, jest, że widać mu żebra, mm. nie? Jest dziura taka w brzuchu. Tak, ale tutaj jak to zostało zrobione, to... Super wygląda. Yyy. I to białe oko, nie? Jedno. Okropne, no. Na samym początku jak jest w szpitalu z matką i już widać, że mu na szyję wchodzi, to wygląda jakby jak blizny po oparzeniu, a potem to się właśnie przerabia w te takie skórne plastry miodu, nie? Super to wygląda. Mm. I tak jak on już siedzi taki otępiały w tym kościół, i, i tamten robi z nim wszystko, a on nie reaguje, e, zakłada mu ten płaszcz, obrzyna mu tę rękę, na super. Tak, i ten hak po kości, ała. No. no, jest kilka takich momentów. No, to było ciekawe doświadczenie w kinie, chociaż pewnie w, i w, w domo, przy domowym kinie też będzie działać całkiem spoko. No dobra, to myślę, że na tym możemy zakończyć. Dzięki Ci mam za uwagę. No, dzięki Ci. To co, piątka na żywo jeszcze jedna? Ja. Ostatnie. <laughs> A wam kochani tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.